Idę tam, gdzie widzisz, ich płas też zawróć do gwiazd, a wtedy przyjdę tu jeszcze raz. Malowany tak, malowana nasce Wielkopolska to nie tylko Poznań.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 Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba. Dzień dobry. Nazywam się Goodnight Collective i witamy w naszej co sobotniej audycji. Dzisiaj znów w składzie ja i Karolina. Dzień dobry. I dzisiaj zajmiemy się tematem trochę bardziej inżynierskim niż przeważnie, bo będziemy mówili na temat energii w kosmosie, na temat wytwarzania na temat energii w kosmosie. Produkcji właśnie energii w kosmosie, bo energia w kosmosie jest jak najbardziej astronomicznym tematem, bo cały czas ją mierzymy i badamy, ale na temat tego jak człowiek produkuje tą energię w kosmosie. Tak, to znaczy jak bierzemy energię z jednego źródła i jak sprawiamy, że ona jest dla nas użyteczna w innym źródło. I w takim razie, no właśnie, zaczniemy sobie myślę od takiego wytwarzania energii no, na potrzeby, jak do tej pory, kilkudziesięciu pewnie już misji kosmicznych. I to jest ta kosmiczna część, którą ja bym chciał chyba oddać Tobie. To znaczy, jak Jasne. my na, na potrzeby tych misji kosmicznych tę energię przetwarzamy. Tak, czyli taki stan rzeczy, produkcji energii w przestrzeni kosmicznej aktualnie, no to króluje numer jeden... Jak jakby źródłem jest po prostu energia słoneczna. Um. Czyli po prostu najzwyklejsze panele fotowoltaiczne jakby zasilają po prostu wiele stacji kosmicznych, wiele misji, wiele, wiele teleskopów, między innymi międzynarodową stację kosmiczną, między innymi łaziki, na przykład te na Marsie, Curiosity, czy satelity, GPS, Starlinki, czy jakieś naukowe sondy, czy też teleskopy Jamesa Webba, czy Habla. Więc wydajność takich paneli jest znacznie większa niż na Ziemi, bo pamiętajmy że że w przestrzeni kosmicznej nie mamy atmosfery, nie mamy chmur, więc mamy pełne nasłonecznienie i w zasadzie korzystamy z tej stałej słonecznej, która wynosi 1361 W na metr kwadratowy i korzystamy z niej całkowicie. Nowoczesne panele mają tą wydajność już w okolicach 30%. Więc na ISS generowana jest energia właśnie 100 kW mocy yy, i to jest właśnie główne zasilenie źródła życia całej stacji. Yy, natomiast no tak, że mówię, na ten moment ta energia słoneczna, yy, jeśli chodzi o zasilanie jakichś właśnie naszych satelitów, misji kosmicznych czy tych łazików, to jest numer jeden. Yy, yy, natomiast yy, mamy też do czynienia ze yy, sondami kosmicznymi, które wysyłamy bardzo daleko. Yy, yy, kiedyś mówiliśmy o, o sądzie, na przykład Voyager, która... Yy, już w zasadzie wyleciała z poza jakby wpływu na. Układu Słonecznego, więc mówimy o sądach, które no nie są w stanie tej energii słonecznej pobrać, bo znajdują się po prostu za daleko od Słońca. No i w takim przypadku, no to po pierwsze to są bardzo stare sądy, bo no bo one w latach 60-tych, 70 startowały, więc technologia też troszkę była inna niż aktualnie. Natomiast no, no druga sprawa, że nie mają dostępu do tej energii słonecznej, w związku z tym na nich zamontowane są rady izotopowe generatory termoelektryczne czyli RTG. Yy, I to są takie ciepłe baterie, które yy, Y, działają na plutonie i one uważają, y, używają, przepraszam plutonie to znaczy na pierwiastku plutonie pierwiastku pluton, tak mieć, oczywiście, e, nie, nie na e, planecie karłowatej znaczy na plutonie, na e, planecie karłowatej też by działały tak, tak, tak, natomiast Ale nie jego po prostu, na y, więc one, one są zamontowane na Voyagerze, jedynce, dwójce na sondzie Cassini, na New Horizon y, i nawet marsowej łazik y, Curiosity i pre server przepraszam, nie wiem jak o kogo się mówi Miguel, pamiętasz? Przez chyba. Przez i moc takiej baterii To jest naprawdę minimalna To jest 100-300 watów, Tyle co jakaś taka zwykła żarówka Natomiast dużym plusem Tej baterii jest to, że działa na dziesiątki lat A na takich starych sondach W zasadzie nie potrzebujemy więcej energii Tam nie ma naładowanej niesamowicie jakiejś Wielkiej um, technologii One zbierają bardzo małą ilość danych I on nam ją po prostu do dzisiaj Z tak daleka są w stanie wysłać Dzięki e, tym bateriom I jesteśmy w stanie Chociaż... się porozumieć z nimi tak, chociaż no, to, co trzeba podkreślić, to, że te sondy już pomoli, powoli umierają niestety. E, to znaczy te ich generatory już po tych kilkudziesięciu latach też tej energii dostarczają... No, one już nigdy nie dostarczały jej wiele, natomiast teraz dostarczają na tyle niewiele, że te sondy rzeczywiście no to są ostatnie lata, kiedy najprawdopodobniej będziemy się z nimi e, kontaktować. No tak, jeśli w ogóle, e, no dobra, w ogóle czyli... sonda Voyager na, na jakiś czas w ogóle y, straciliśmy z nią y, kontakt, nie? Ale. Na tak, tam się generalnie tych perypetii powiedzieć. było... Y, dużo, bo my te, traciliśmy ten kontakt nawet więcej niż raz. On później za każdym razem udało się go jednak odzyskać, natomiast no to, co wiem na pewno, to, że w końcu te baterie e, rzeczywiście sobie wygasną, no i ten kontakt się urwie już całkowicie. Mm, czyli e, tak myślę, że podsumowując tą część kosmiczną, to... Czekaj, jeszcze jest jeden temat, który chciałam poruszyć, e, e, czyli planowane, no jeszcze nie wdrążone, ale planowane i testowane na Ziemi małe reaktory jądrowe i one są silnie związane z e, tą planowaną Misję Artemis, bo w 2023 roku, przepraszam, w 2030 roku mamy znowu wylądować na Księżycu. E, i Czy to się uda, to bo... jest inna kwestia? No, zobaczymy, ale jest plan powrotu na Księżyc. To jest po pierwsze, a po drugie jest plan odejścia od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej yy, i budowanie jej po prostu na Księżycu, co dla wielu osób uważa, że ma znacznie więcej sensu. Yy, no i jakoś tą stację, która planowana jest na większą stację, yy, trzeba będzie zasilać, no i, i tam właśnie wchodzi ten reaktor yy, jądrowy. No dobra, I, i jakie są rozmiary takich reaktorów? Bo mi się okaże, że to są jednak dość duże konstrukcje i że czymś takim sądy yy, sondy kosmicznej to sobie raczej nie nie zasilimy, no nie? Tak jest. No to tutaj już mówimy o w zasadzie kilku metrach. Te testowe mają e, średnicę od 4 do 6 metrów, a, e, a wagę od 6 do 15 ton, więc, e, więc jesteśmy w stanie coś takiego wysłać w przestrzeń kosmiczną i mam nadzieję wylądować tym na Księżycu. Natomiast, e, żeby zasilać tym jakoś, jakąś sondę kosmiczną, no to no to raczej niekoniecznie. Okej, okay, no tak, no bo rzeczywiście to już są takie e, układy takie stricte energetyczne. W małej skali, ale mimo wszystko. No tak, raczej no dobra, po prostu ta, tak. ta misja księżycowa jest raczej czyli taka naprawdę wiązana z daleką przyszłością, w sensie, że to nie ma być jakaś sobie a sonda kosmiczna, tylko raczej coś, co ma działać dziesiątki, jak nie więcej lat, nie? więc... Tak, em... I, i też podkreślmy dość mocno, że no, program Artemis jest w trudnej fazie, to znaczy bardzo intensywne są dyskusje na temat tego, jak on powinien dalej przebiegać. Już na nagrywaliśmy na ten temat kilka, na dobrą sprawę audycji, więc nie będziemy do tego wracać, natomiast y, czy te y, elektrownie rzeczywiście w ogóle dotrą w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości na księżyc, to jest inna sprawa. No dobra, czyli myślę, że ten, tą kwestię wytwarzania energii y, w kosmosie bliższym i dalszym możemy chyba tak podzielić, że jeżeli jesteśmy blisko Słońca, czyli mniej więcej tu, gdzie jest Ziemia czy Mars, to korzystamy sobie z paneli fotowoltaicznych. A tak. jeżeli jesteśmy dalej, to próbujemy wykorzystywać jakieś inne metody, czyli najczęściej te generatory radioizotopowe, tak? No tak, no, plus to, że jak chcemy o czymś myśleć dłużej, to, no to właśnie jest ten mały reaktor jądrowy na, na księżyc, nie? Tak, a na ewentualne bazy, no to już mamy rzeczywiście reaktory jądrowe. Tak jest. No dobra, i myślę, że to jest chyba całkiem niezły moment, żeby przejść sobie do wytwarzania energii w kosmosie, ale już nie z myślą o kosmosie, tylko z myślą o Ziemi. No bo na dobrą sprawę jeżeli mamy te panele fotowoltaiczne w przestrzeni kosmicznej, tak jak Rolina mówiła, one są generalnie wtedy bardziej wydajne. No w kosmosie też mamy mniejszy problem z cyklem dnia i nocy. No to w takim razie czemu by tej energii nie produkować tam na taką już zupełnie dużą skalę i czemu by tego nie wykorzystać na Ziemi. I takie pomysły... Też już istnieją. I ty chyba mi Karolina wspominałeś, że to już bodajże lata 70. były. Tak, tak, koncept już od lat 70. Robić. No ale do teraz, dopiero teraz rzeczywiście jesteśmy w stanie myśleć o tym niekoniecznie jako science fiction, ale jako takim planie na, na, na przyszłość. I rzeczywiście starać się ewentualnie zacząć to testa, testować i wdrażać. Okej, okay. no właśnie. I teraz tak jeszcze wracając może trochę bardziej do ogólników, przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu by nam na tym zależało. No i wydaje mi się, że pierwsza odpowiedź jest taka, że w tej chwili no, żyjemy w czasach, w których zaczyna nam zależeć na tym, żebyśmy produkowali energię ze źródeł ogólnie rzecz biorąc uznawanych za czyste. No i tutaj no, nie mamy jakiejś ogromnej ilości możliwości. Na dobrą sprawę elektrownie wiatrowe, słoneczne właśnie plus energetyka jądrowa. No ja w tej chwili się odnoszę do Polski. No Polska ma ten problem, że nie mamy zbyt dużo rzek, które moglibyśmy sobie zagospodarowywać pod kątem wytwarzania energii z, z wody. Więc no w naszych warunkach, no i oczywiście po tym, poza tym mamy jeszcze węgiel, tylko właśnie od węgla chcielibyśmy odejść. Czyli w miksie Polski w tej chwili węgiel stanowi jeszcze wciąż około 60% wytwarzanej energii. W miksie światowym no to zależy bardzo mocno od miejsca, bo mamy, mamy takie kraje jak Chiny, mamy kraje jak USA i ta sytuacja oczywiście wygląda mocno różnie. Natomiast co do zasady, właściwie wszyscy się zgadzają, bo te badania są prowadzone nie tylko w Europie czy Stanach Zjednoczonych, ale również właśnie w Japonii czy w Chinach. Wszyscy się zgadzają, że generalnie energia słoneczna jest no, chyba takim złotym standardem, do którego chcielibyśmy dążyć. Oczywiście po drodze jeszcze mamy tam energię termojądrową, jądrową i one są oczywiście też bardzo ważne, natomiast no, jesteśmy na tyle blisko Słońca, a Słońce jest na tyle, na tyle dużo tej energii nam wysyła, że po prostu no jest możemy po prostu najlepsza... z niej skorzystać. Dokładnie. Głupio by było się po tą energię nie schylić. No i właśnie, problem jest taki, że na Ziemi ta energia słoneczna ma dużo, dużo problemów. I tym Pierwszym to jest też coś, o czym już wspomniałaś, czyli ta kwestia e, stałej słonecznej. E, ona na orbicie ziemskiej wynosi 1300, 1361 watów na metr kwadrat, czyli to jest maksymalna ilość energii, którą jesteśmy w stanie wykorzystać e, ze Słońca. No i to jest, no właśnie, tylko to jest, problem z taki, że to jest e, ilość energii, która jest poza atmosferą, więc... E, to, słońce, to światło słoneczne, które dociera sobie do powierzchni Ziemi, no musi się jeszcze przedrzeć przez atmosferę, a jak się przedziera przez atmosferę, no to część tej energii niestety jest rozpraszana i ją tracimy. Więc przy Ziemi, no to też oczywiście zależy od miejsca, natomiast generalnie możemy mówić raczej o jednym kilowacie, czyli około 1000, 1000 watów na metr kwadrat, więc tu już mamy dość wymierną stratę. No, i poza tym znowu, tak jak Karolina mówiła, sprawności, czyli ilość energii uzyskiwanej z takich paneli fotowoltaicznych to jest no, do 30%. To w takich naprawdę świetnych układach laboratoryjnych, jeszcze głównie większość takich paneli typowych monokrystalicznych, no to jest pewnie sprawność rzędu 20 kilka procent, 22 do 25 Zbliżamy się już powoli do tych 30 W jakichś takich najnowszych rozwiązaniach Trzeciej generacji ale, ale to jeszcze nie jest ten moment Więc z tej energii Która dociera do Ziemi My jesteśmy w stanie wyciągnąć Tylko no właśnie rzędu tam 20 do 30% Powiedzmy No i jeszcze pamiętajmy, że, no, tylko, że, to Słońce, to jest... że my się poruszamy Wokół Słońca, nie? więc to jest też tak Że momentami jesteśmy w cieniu Momentami to Słońce nie pada Centralnie 90 stopni na no panel właśnie. I, i to są y, ogromne jakby różnice energetyczne, nie? No to nawet sami widzimy, że, że po prostu y, y, mamy zimę i lato i są różne temperatury, one są związane z kątem padania promieni słonecznych z niczym innym, więc Dokładnie e, tak. nawet y, widzimy to po prostu w naszej przyrodzie, a co dopiero taki panel y, słoneczny. Tak, no właśnie, bo to, to, to trzeba też podkreślić, że sama sprawność panelu to jest tylko jeden moment, w którym jesteśmy w stanie y, stracić ten energię, to znaczy ona nam określa tą górną granicę, natomiast od tej górnej granicy jeszcze rzeczywiście musimy sobie e, zawsze odjąć jakieś straty związane z tym, że, e, że ten panel jest takim rzeczywistym urządzeniem, w którym są jakieś połączenia i na tych połączeniach tracimy troszeczkę energii, e, że ten panel rzeczywiście e, tam, ta moc, z którą uzyskujemy, ta energia, którą uzyskujemy e, ona zależy od kąta padania promieni świetlnych e, więc e, no właśnie, w każdej sytuacji, kiedy ten kąt nie jest Optymalny, czyli gdzieś tam w okolicach tych 90 stopni, no to będziemy mieli straty. Do tego mam jeszcze straty związane z tym, że panele się nagrzewają i czasem ciężko się tej, tej temperatury, które one uzyskują, pozbyć. Więc tutaj mamy kolejne źródło strat. No i generalnie tych strat jest sporo związanych, takich stricte ze środowiskiem, w którym ten panel się znajduje. No bo tego, że, tego, że ta sprawność wynosi 20 no to nie zmienimy, wynosząc w kosmos. Natomiast to, że, że są warunki, jakie są, do tego, że przede wszystkim mamy cykl dnia i nocy, no to to jest też jeden z parametrów, które nam wymiernie ograniczają użyteczność takiego ogniwa, no bo ono może pracować maksymalnie przez mniej więcej 50% czasu. Więc tu siłą rzeczy już będziemy mieli też kolejne duże ograniczenie tej, tej uzyskiwanej energii. Natomiast to są rzeczy, które, których właśnie jesteśmy w stanie się pozbyć, wysyłając panel w kosmos. Tego, że sprawność jest jaka jest, tego, że tam są jakieś urządzenia, które też sobie podbierają trochę tej mocy, no tego nie zmienimy. Natomiast to, że, że mamy problemy z temperaturą, że mamy problemy z kątem podania światła, że mamy problemy z nocą i dniem, to jak najbardziej jesteśmy w stanie zmienić. No i to w sumie jest chyba taki główny powód, dla którego chcielibyśmy te panele w ogóle wysyłać w kosmos. To znaczy pozbycie się właśnie przede wszystkim cyklu dnia i nocy, wahań temperatury, no już abstrahuję od tego, że panele w kosmosie nie mają za bardzo jak się zanieczyścić, czy że nie mogą przyjść sobie jakieś zwierzęta, które nam popsują te panele, czy że pojawi się jakieś dziwne źródło zacienienia tego panelu. Więc jest sporo potencjalnych zysków, które mogą nam zwiększyć opłacalność tego typu elektrowni, jeżeli umieścimy ją w kosmosie. No właśnie. No, teraz, no i teraz gdzie i jak przesyłać tą energię? No właśnie. Gdzie umieścić takie, takie panele? No w sumie to jest dobre pytanie, bo problem jest taki, że jeżeli umieścimy je na niskiej orbicie ziemskiej, no to ten cykl dnia i nocy tak do końca się go nie pozbędziemy, no nie? W sumie To jest orbitę, jedno, ale to... drugie jest to, że, że niskie orbity są bardzo szybkie, nie? Jeżeli ciało znajduje się, to już praw Keplera wiemy, że jeżeli ciało znajduje się blisko jakiejś masy, to, to ono musi się bardzo szybko poruszać, żeby na niej po prostu nie spaść. Jest dużo pomysłów na, na orbity takich, takich elektrowni słonecznych i zastanawiają się nad, nad różnymi orbitami. Natomiast takimi głównymi to właśnie jest ta niska orbita jako testy. Tak by ona miała być testowa, bo wyniesienie na niską orbitę jakichś satelitów to jest zdecydowanie mniejszy koszt niż na wyższe. Więc na pewno te niskie orbity będą służyć do testów. Natomiast taką docelową orbitą prawdopodobnie będzie orbita geostacjonarna, czyli po prostu orbita na równiku. Która jakby na płaszczyźnie równika, która y, ma prędkość obrotu taką samą jak prędkość obrotu Ziemi, w związku z czym, y, przepraszam, prędkość kątową taka jak prędkość obrotu Ziemi, w związku z czym ona zawsze znajduje się, jakby patrzy na ten sam punkt na Ziemi. Mamy wiele satelitów geostacjonarnych i y, y, one po prostu patrzą w ten sam punkt na Ziemi i to by nam pasowało, bo byśmy jakby przesyłali tą energię w tym sam, na ten sam punkt i to by brzmiało jak coś, co, co mogłoby być... Y, jakby naj, najskuteczniejszy docelowo. Natomiast jeszcze zastanawiałem się nad dwoma orbitami, czyli nad takimi orbitami eliptycznymi. Jedna z nich na przykład nazywa się tundra, a druga molinia. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Natomiast to są orbity, które które są eliptyczne, w związku z czym y, przez to swoje wyciągnięcie one potrafią dłużej znajdować się na, na, patrzeć na którąś z półkul czyli na przykład dłużej trochę być na półkuli północnej albo na południowej w zależności od, od tego kąta nachylenia y, no i o tym myślimy na przykład w kontekście takim, żeby y, że jednak więcej ludzi mieszka na półkuli północnej y, y, no, na przykład jakby Europa, Europejska Agencja Kosmiczna chciałaby taką satelitę y, takie satelity stworzyć, to, y, to raczej znaczy, mogą myśleć o takich właśnie y, orbitach, żeby biorą je na pewno pod uwagę. Natomiast głównym rozwiązaniem na ten moment jest właśnie ta orbita geostacjonarna, no bo chodzi tutaj o ten przesył. No właśnie opowiedz nam, Michał, jak mielibyśmy zebraną energię w kosmiczną przesłać na Ziemię? No właśnie i to jest na dobrą sprawę w tym momencie chyba nawet największy problem z tego, z tego typu elektrowniami, bo w tym momencie to już nawet nie koszty wysłania takiej elektrowni są największym problemem, bo w tej chwili jeżeli cena wysłania kilograma, kilograma jakiegokolwiek ładunku na, na orbitę, no, no tylko właśnie w tym momencie mówimy o orbicie niskiej, Ziemskiej, no ale to już są setki dolarów, a docelowo mamy zejść do pojedynczych dziesiąt dolarów za kilogram, to to już są na tyle niskie koszty, że one nie będą ograniczały rentowności takiego przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że wysłanie czegoś na orbitę geostacjonarną, która jest jednak wymiernie dalej, no bo niskie orbity ziemskie to jest kilkaset kilometrów, orbita geostacjonarna to jest w sumie już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od Ziemi, więc oczywiście te koszty tam będą zdecydowanie wyższe. Natomiast mimo wszystko te koszty to nie jest największy problem. Największy problem jest z przesłaniem tej energii na ziemię. No i tutaj mamy w koncepcji jest Kilka, natomiast e, taką dominującą jest na dobrą sprawę przesył przy pomocy mikrofal po prostu, e, czyli mamy sobie antenę mikrofalową, znaczy mamy elektrownię, która tą energię sobie zbiera, e, która ma podłączoną gdzieś antenę mikrofalową i w formie tych mikrofal przesyła nam tą energię na ziemię, na ziemi znajduje się odbiornik, e, i, i ten odbiornik sobie zbiera tą, tą, tą energię. Czyli Tutaj jak przepraszam ci przerwę, jak dobrze rozumiem to, tak. mm, no to właśnie ta geostacjonarna byłaby idealna, bo będziemy patrzyli jakby cały czas na te sam punkty, ten odbiornik mógłby być w jednym Dokładnie miejscu, tak? tak? Dokładnie tak. No właśnie. I tutaj to patrzenie w jedno miejsce jest szczególnie problematyczne, no bo nie mówimy o patrzeniu na obszar rozmiarów kraju, tylko mówimy o patrzeniu bardzo precyzyjnym na antenę, która by ten sygnał miała odbierać. Te anteny oczywiście, znaczy może nie jest to oczywiste, natomiast generalnie zakładamy, że, że one będą mimo wszystko bardzo duże, mogą mieć powierzchnię rzędu setek metrów kwadratowych, znaczy nawet więcej. Natomiast to mimo wszystko jest problem, żeby wysłać ten sygnał, skupić go na tyle, żeby on padał tylko i wyłącznie na ten, na ten obszar odbiornika. Mm -hmm. I to jest jedna z rzeczy, które, które musimy przezwyciężyć. Czyli czekaj, to on nie miałby Generalnie... stałe przesyłać tej energii, tylko z jakimiś takimi, tak jakby ją zrzucać? Czy nie, że non e... przesyłać, tylko w takich paczkach? Nie, nie, on mógłby to robić w sposób ciągu jak najbardziej, chociaż właśnie no, to jest też y, ten problem, że y, jak wyglądałoby bezpieczeństwo takiego systemu i czy ten system nie musiałby być właśnie co jakiś czas y, wyłączany y, co by się działo w sytuacji, kiedy i to jest też bardzo często podnoszony podnoszony na no, jakiś taki niepokój związany z tego typu antenami y, co jeżeli przez obszar tego y, tego strumienia energii z kosmosu przelatywałyby ptaki przechodziliby ludzie może na przykład gdzieś w okolicy, przelatywały samoloty, czy, czy ten sygnał musiałby być wyłączany, czy nie musiałby być. Generalnie właśnie ze względu na to, że, że te powierzchnie byłyby ogromne, to też ta gęstość powierzchniowa mocy nie byłaby jakoś specjalnie duża i te, te urządzenia raczej nie powinny być niebezpieczne. Natomiast no, są tutaj mimo wszystko problemy, no bo raz, że wysłanie tak, e, tak e, ogromnych instalacji e, to też jest jakiś wymierny koszt całej, całej elektrowni. Sprawność takiego urządzenia, takiego właściwie całego łańcucha urządzeń, czyli tego przetwarzania energii na mikrofale, przesyłania, odbierania i odbierania tego, zamiany tego na jakąś użyteczną energię elektryczną na powierzchni ziemi, no generalnie są stosunkowo niskie te sprawności, rzędu znowu 10-15% i to już jest 10 15 z tych podstawowych 20%, które zbiera sobie sama elektrownia, więc tutaj całkowita sprawność całego takiego, takiego zestawu, no ona dramatycznie spada więc no to jest też coś, co na pewno musiałoby ulec poprawie a I jeszcze przepraszam z... tak. a, a podgrzewanie atmosfery jakieś takie jak to by przecież tam są częsteczki, by no no nie, nie było by jakichś problemów ekologicznych co to to jeśli by przez to przechodziła jakaś chmura? Na ten moment generalnie, generalnie nie. Chmury oczywiście mogłyby mieć wpływ degradujący, ale to nie byłoby coś, co by tutaj miało jakiś drastyczny wpływ. E, więc na ten moment O ile mi wiadomo Przy czym też musimy podkreślić Że te, te, te projekty w tym momencie Które są w ogóle testowane Bo my próbujemy już testować takie rozwiązania Są bardzo niewielkie I póki co mówimy o bardzo niedużych skalach Natomiast na ten moment Bezpieczeństwo raczej nie byłoby Naszym największym problemem mhm. e, Więc, więc no mamy te mikrofale I to jest jedna z opcji Drugą z opcji jest y, przesył laserowy, y, Czyli po prostu mamy sobie tą energię z paneli, przekształcamy na wiązkę laserową, zasilamy w ten sposób laser. No i tym laserem przesyłamy sobie tą energię do jakichś odbiorników. No i właśnie teraz forma odbiorników też może być różna, bo to mogą być zarówno znowu jakieś fotowoltaiczne odbiorniki, co byłoby trochę wtórne. Mogą to być jakieś odbiorniki termiczne. No, lasery mają swoje zalety, są generalnie bardziej precyzyjne niż mikrofale. E, przeważnie e, nadajniki i odbiorniki laserów są raczej jednak mniejsze e, natomiast no, z laserami jest ten problem, że e, no, to już jest takie światło m, o, o długościach fali przeważnie w zakresie widzialnym e, czy może gdzieś tam jakieś bliskie podczerwieni i tutaj to rozpraszanie w atmosferze e, no może być e, bardzo duże i w tym przypadku chmury w, przypadku chmury, w przypadku mikrofal to nie jest jakiś wielki problem, e, natomiast chmury w przypadku światła laserowego to już jest problem bardzo duży. No i tu właśnie już te kwestie bezpieczeństwa też byłyby pewnie trudniejsze, więc e, wydaje mi się, że jednak te mikrofale są w tym momencie brane bardziej e, jako takie rozsądniejsze rozwiązanie. Natomiast e, no, te mikrofale też mają swoje problemy i tych problemów jest dość sporo i, i, i jak do tej pory, bo tak jak wspominałem, te rozwiązania są już testowane. E, one były testowane już właściwie kilkadziesiąt lat temu, natomiast na ten moment w, tym, w 2023 roku mieliśmy taką misję, która się nazywała Maple i jej zadaniem było właśnie testowanie przesyłania energii zarówno pomiędzy, pomiędzy elementami na orbicie jak i taki bardzo testowy przesył na Ziemię. Ten przesył na Ziemię, no on był skuteczny, natomiast w tym przypadku mówimy o przesyłaniu mocy rzędu miliwatów, czyli tu mówimy o mocach, które są, które by wystarczyły do zasilania na dobrą sprawę one nawet by nie wystarczyły do zasilenia malutkiej żarówki, więc, więc to jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo wczesny etap testów. Natomiast w te, te programy już są już za, zaangażowane całe agencje kosmiczne, bo zarówno ESA, jak i japońska agencja kosmiczna, jak i NASA, jak i chińska agencja kosmiczna, a także już powoli prywatne, prywatne jakieś firmy, no rzeczywiście starałem się iść w tym kierunku, więc mimo, że te no, przeciwności na ten moment są jeszcze bardzo duże i to trzeba wyraźnie podkreślić. Natomiast mimo wszystko to nie jest coś, co jest uznawane za jakieś za jakieś kompletnie oderwane od rzeczywistości, tylko coś, co w perspektywie 10 czy 15 lat mogłoby być jakąś jedną z alternatyw dla zasilania Ziemi. Pewnie jeszcze setki lat miną, zanim będzie to w jakiś sposób główny źródło energii. Pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek będzie głównym źródłem energii na powierzchni Ziemi, bo może się okaże, że jednak to nie jest w dużych skalach na tyle, na tyle wydajne. Natomiast no już w przeciągu właśnie tych 10, 15, 20 lat mamy mieć pierwsze takie testowe wciąż, ale już w większej skali systemy. No i wtedy okaże się, na ile to rzeczywiście jest alternatywa dla chociażby elektrowni słonecznych na Ziemi, czy elektrowni jądrowych na Ziemi. Więc jeśli chodzi o produkcję energii w kosmosie na potrzeby ziemskie, no to na ten moment chyba ten temat już wyczerpaliśmy. W przyszłym tygodniu zajmiemy się natomiast trochę pochodną tej tematyki, czyli wytwarzaniem energii w kosmosie na potrzeby urządzeń, które wyniesiemy z Ziemi w kosmos. I to może być coś, co, co będzie właśnie ciekawą alternatywą do przesyłu energii. Może się okaże, że bardziej opłacalne będzie wysyłanie tego, co chcemy zasilić y, razem z tymi panelami na tą na orbitę geostacjonarną. E, czy może jakąś inną orbitę, to już mniejsza o to. Przejdziemy sobie do tego w przyszłym tygodniu. Czyli pokrótce e, i o AI w kosmosie. Tak, do tego przejdziemy, czyli AI w kosmosie, centra danych w kosmosie. To jest temat bardzo nośny w tym momencie, ale to jest coś, czym zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Na dzisiaj dziękujemy. To byłoby na tyle. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13.00. Witamy po ciemnej stronie nieba. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja. Mamy dla Was prezent na Zajączka.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 Słuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.00. Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00. Galerie, imprezy, festiwale Audycja poświęcona kulturze Wtorki i czwartki Osiemnasta Niedzielę, siedemnasta <grywa> Sabotaż I wiesz Autopromocja Jest! Jest zając! Jest jajko! Jest! Stoimy pod radiem Afera I to jest możliwe Radio Afera Z nami święta, wszystko jest możliwe Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Czy choroby przenoszone drogą płciową mogą rozprzestrzeniać się podczas seksu oralnego? Myślę, że to pytanie zadaje sobie może za rzadko Wiele osób. wiele osób się nad tym nie zastanawia. My się dzisiaj nad tym pozastanawiamy w naszej audycji. Przy mikrofonach Klaudia Harańczyk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i specjalistka zdrowia seksualnego oraz Paulina musielak jamrus psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna. No więc odpowiadając na to pytanie, tak, wiele chorób przenoszonych drogą płciową i infekcji przenosi się przez seks oralny. Każda osoba mająca kontakt z zakażonym partnerem, partnerką może zarazić się taką chorobą. E, I to nie tylko przez narządy płciowe, ale także przez jamę ustną, gardło lub odbyt. Ponieważ bakterie, wirusy i pasożyty wywołujące em, Choroby przenoszone drogą płciową y, mogą dostać się do organizmu przez wszystkie błony śluzowe, którymi wyścielane są właśnie usta, wargi, odbyt, penis y, i pochwa. Także ryzyko zakażenia lub przeniesienia takich chorób na inne osoby poprzez seks oralny będzie zależało od kilku czynników. I w tym od rodzaju choroby przenoszonej tą drogą, rodzaju seksu, no i liczby odbytych stosunków seksualnych, aczkolwiek tutaj... Trzeba zaznaczyć, że nie tylko osoby mające wielu partnerów, wiele partnerek seksualnych y, mają tego typu y, problemy zdrowotne, y, tylko no, to ryzyko dotyczy każdej osoby. Możesz mieć jedną partnera, jednego partnerkę w życiu i i tak y, się zarazić, także... Y, Także tutaj trzeba mieć to na względzie, że tak naprawdę jedynym stuprocentowym zabezpieczeniem przed, przed różnego rodzaju zakażeniami jest po prostu abstynencja seksualna. Tak, także to ryzyko w jakimś stopniu zawsze jest. Mm, to przerażające. O, o, trochę tak, trochę tak, aczkolwiek no też myślę, że nie ma co demonizować. Tak, Jesteśmy mhm. żywymi organizmami i choroby przenoszone drogą płciową są takimi samymi chorobami, jak jak przeziębienie, jak grypa, tak? No, Zgadza się. Tak też, tak, tak, tak, też chorujemy jest to całkowicie znormalizowane, że czasem mamy jelitówkę, czasem mamy, czasem mamy grypę, czasem mm -hmm. anginę i tak mm -hmm. dalej. To też chodzi, sprowadza się do wirusów, bakterii i tak dalej. Mm. No i WHO tam chyba 2012 nie widzi, żeby był jakiś wyraźny spadek tych chorób, tak, mm -hmm, jak, mm -hmm. tak jak mamy różnego rodzaju infekcje i grypy, no to tak jak, jak mówisz, może warto byłoby też pomyśleć o tym, że, że to nie jest wyrok i że to nie znaczy wstyd, bo mm -hmm. no, być może też jeszcze z tym się to y, wielu osobom wiąże. I te i te mają powikłania, nie? Myślę sobie, że może tak i wstyd i znaczy no wstyd bierze się z tego, że seks jest wciąż tematem tabu. Mm -hmm. Ale no pewnie, pewnie te choroby, albo inaczej, no, przez długi czas nagłośniony głównie był HIV, nie? I wirus HIV, który prowadził do AIDS, co było bardzo poważnym schorzeniem prowadzącym do śmierci, nieuleczalnym. Tak. Więc myślę, że to też mogło przyczynić się do takiego takiego przerażenia, nie? Jeśli chodzi do takiego dużego lęku czasami nieadekwatnego wokół innych chorób przenoszonych drogą płcią aczkolwiek no, jak najbardziej jest to wciąż jakieś zagrożenie dla zdrowia i życia czasami też więc zaraz trochę więcej o tym powiemy no dobra, no te najpopularniejsze, jakimi można się zarazić poprzez seks oralny, może jeszcze zaznaczmy, Klaudia, że ten seks oralny mhm. y, według badań, chyba tak dla około 30-40% jest uważany za y, nie seks albo za niepełny. niepełny seks, za łagodną formę seksu, jest wybierany właśnie po to, żeby y, nie zajść w ciąży, nie musieć używać antykoncepcji, nie musieć się, za nie musieć się zabezpieczać i, y, i być może dla niektórych też, żeby nie zarazić się czymś. No, no i tutaj musimy to odczarować. Otóż przez seks oralny możecie się, tak jak Klaudia powiedziała, wieloma rzeczami zarazić, na przykład chlamydią, rzączką, mm -hmm. kiłą, opryszczka, co to już jest bardzo popularne, HPV, wiadomo. Mm -hmm. Mm -hmm. No i mamy HIV, tak. gdzie akurat tutaj, jeśli chodzi o HIV, no to mamy jakiś taki mały wskaźnik wzrostowy w ostatnim czasie. mhm. Mm mm -hmm. Możemy y, przybliżyć y, pokrótce też te y, choroby, bo myślę, że każdy gdzieś tam słyszał, ale nie każdy w sumie wie dokładnie, y, jak ta, jak taką chorobę rozpoznać u siebie. Także y, zacznijmy od Kramydii, która w ogóle chyba zaczniemy od o, jeszcze takiej. Y, Taki w słowa wstępu, że te choroby przenoszone drogą płciową możemy podzielić na bakteryjne, wirusowe i grzybicze. I zaczynamy od tych bakteryjnych, więc klamydia to jest infekcja bakteryjna, która często nie daje żadnych objawów, to niestety w ogóle, z, nie wiem czy nie z większością tak jest. Ale jeśli daje to po około dwóch tygodniach od zakażenia, jeśli zaatakuje narządy płciowe, to może objawiać się białą, zieloną lub żółtawą wydzieliną z pochwy o nieprzyjemnym e, zapachu. Mogą wystąpić e, też jakieś e, plamienia pomiędzy miesiączkami, pieczenie lub swędzenie e, oraz pieczenie podczas oddawania moczu. Także e, wszystkie takie... E, Wszystkie takie odstępstwa od normy, czy jakiś dyskomfort w okolicy narządów płciowych powinien być alarmujący jakoś skłonić do konsultacji z lekarzem, no a już na pewno jakieś niepokojące wydzieliny nietypowe, tak? Tak, mhm. ja nie w zapachu konsystencji, barwie. Mhm. Mhm. Mamy żerzączkę, żierządka to również choroba bakteryjna. Um. Można się nią zarazić głównie przez, no właśnie, kontakty seksualne, czyli nie można się nią zarazić na basenie czy, nie wiem, w pociągu ocierając się o kogoś. I połowa zakażonych nie ma objawów. I jeśli nie ma tych objawów, no to nie wie, że jest chora. Jest nadal nosicielem i może zarażać innych. Mm. Jeśli pojawią się te objawy, no to najczęściej jest to zapalenie szyjki macicy, zakażenie cewki moczowej. Może być wtedy takie poczucie, że się ma... Y no, właśnie, zapalenie pęcherza. Mhm. Może być też zakażenie odbytu, jakieś nasilone upławy, zmiana właśnie tych barw, tych upławów. No i taki ból, pieczenie przy oddawaniu moczów, trochę jak w zapaleniu pęcherza. W związku z tym część osób może to ignorować. Tak, albo zbagatelizować. Tak, zbagatelizować. No, musimy zaznaczyć, że nieleczona rzeżączka może prowadzić do zapalenia narządów w obrębie miednicy, wzrostu ryzyka ciąży pozamacicznej, do niepłodności, jeśli to rzeczywiście trwa już latami. Mhm. No i też u mężczyzn to może występować bolesność jąder albo też ropna wydzielina z penisa. No i rzeżączka jest taką bakterią, która może też atakować gardło, więc, więc tutaj to ma szczególne tak. znaczenie właśnie, jeśli chodzi o seks oralny. Seksoralny. Później mamy kiła, czyli e, kiłę, czyli inaczej syfilis. To również choroba bakteryjna, którą wywołuje bakteria o takiej sympatycznej e, nazwie krętek blady. Charakteryzuje się e, no, wysoką zaraźliwością i do zakażenia może dojść poprzez stosunek pochwowy, analny lub oralny, a nawet pocałunek, jeżeli osoba zakażona ma obecne zmiany w jamie ustnej. Pierwsze objawy y, mogą pojawić się, do duży rozstrzał od 9 do 90 dni y, od zakażenia i y, znowu szkiła może mieć przebieg utajony i przebiegać bezobjawowo, ale jednak u wielu osób pierwsze symptomy pojawiają się po około 2-3 tygodniach. Choroba y, też rozwija się w kilku etapach, y, ale pierwszym, pierwszym objawem kiły w tak zwanej wczesnej no to jest owrzodzenie, które pojawia się w miejscu kontaktu. Narządy płciowe odbyt rzadziej, ja ma czy wargi, ale jednak... Także no to już takie, myślę, objawy, które, które raczej by zwróciły uwagę każdej osoby, ale no nie ma co zwlekać, tak? bo im szybciej się y, rozpocznie interwencje medyczne, tym mniejsze ryzyko powikłań i większe szanse na wyleczenie. Mhm. mamy dalej opryszczkę narządów płciowych HSV-2 i tutaj y, z opryszką jest tak, że ona jest najmniej, mm, jakbym powiedziała, y, utajona, w sensie widoczna, widoczna, że bardzo długo może nie być żadnych objawów i większość osób zakażonych nie ma żadnych objawów, mm -hmm. więc tylko i wyłącznie jak się zbadacie w ciemno, to się dowiecie, a nie na podstawie tego, jak się czujecie i czy są objawy. Jest jakaś część osób, która te objawy po dłuższym czasie będzie miała, no i to będą jakieś zmiany skórne, pęcherzyki, nadżerki, strupy wypełnione płynem na wargach stromowych, prąciu albo w okolicy odbytu. No ale tak jak powiedziałam, większość nie ma tych objawów i yy, no i to dlatego wtedy nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. No tutaj też natrafiłam na takie w sumie niespójne doniesienia, bo część źródeł mówi o tym, że jest możliwe zakażenie, yy, kiedy ten wirus nie jest aktywny, w sensie kiedy osoba zakażona nie ma objawów, a część źródeł mówi, że jest to możliwe, więc yy, no... Tak czy inaczej mm -hmm. Nie wiadomo. Mm, wiadomo Lepiej uważać tak czy inaczej Tak czy inaczej mm -hmm. lepiej uważać Ale no to co jeszcze tutaj może zwiastować Wystąpienie tych już bardziej drastycznych zmian skórnych To po prostu jakieś swędzenie, pieczenie, bolesność i uczucie osłabienia może być, to wtedy do lekarza i się badamy. Mamy HPV dalej. No i też nie, nie wstydźcie się y, mówić lekarzowi. Nie? Jeżeli w ostatnim czasie doszło do jakiegoś niezabezpieczonego, ryzykownego stosunku bądź z nowym partnerem, no to warto nadmienić to lekarzowi, żeby ten lekarz... No i niestety to jest wciąż, też widzę dla lekarzy mmm, trudny temat. Też sama miałam kiedyś taką sytuację, że lekarka była bardzo zakłopotana jak zasugerowałam, że może bym chciała zrobić jakieś badania bo, bo doszło y, do niezabezpieczonego stosunku no i y, no to to, to to była taka, że zareagowała dużym oporem, że nie, nie, nie ale ale nie, to na pewno nie. Bez przesad. <laughs> po jednym ok? stosunku, gdzie tam? <laughs> Była taka po prostu zbita z tropu. Mm -hmm, mm -hmm. Y to... Ale no... Na szczęście mamy w Polsce punkty, gdzie możecie zrobić y, to bezpłatnie, wykonać test w kierunku HIV choćby, y, w, w kierunku Kiły również czy HCV. I to są takie punkty konsultacyjno-diagnostyczne. W centrum poznania jest taki punkt. Na Mickiewicza, Emma. on jest tak, tak, tak, tak na Mickiewicza. On jest y, y, anonimowy, w sensie, że anonimowo się robi te badania. Mhm. Y, y, Osoby, które I bezpłatnie. bezpłatnie i osoby, które nie mają 18 lat muszą mieć po prostu zgodę rodzica albo nawet mogą przyjść z koleżanką, która jest starsza i. To super. i też się udaje zrobić takie badania, więc y, możecie za darmo to zrobić bezpłatnie, na wynik oczywiście HIV się trochę czeka, ale y, warto to zrobić, nie ma co z tym zwlekać. Ale myślę, że też warto to zrobić, wiecie, z takiej uczciwości dla swoich potencjalnych przyszłych partnerów, mm -hmm, żeby mm. wiedzieć y, y, jaki status macie. Tak, tak, no właśnie fajnie by było, żeby to się stało, żeby tak znormalizować właśnie y Taką rozmowę na ten temat, nie? Że przed rozpoczęciem współżycia z nową osobą, no jednak wymieniacie, sprawdzacie tak, czy się badałeś, badałaś. Jeśli nie, to może zróbmy to razem, żeby mieć po prostu też spokój, nie? I, No bo też taka niewiedza i ten lęk przed zakażeniem no, jest jakąś dodatkową niepotrzebną presją podczas zbliżeń, która może utrudniać czerpanie satysfakcji. Zdecydowanie tak. No Pamiętajcie o tym, że wzrost zakażenia wirusem HIV mamy obecnie w Polsce i właśnie ten wirus HIV odpowiada za około 90% wszystkich zakażeń na świecie. Mm. A wiemy też, że e, codziennie na świecie zakaża się do zakażenia chodzi, dochodzi u jednego miliona y, osób, no więc to jest dosyć dużo, więc warto byłoby się po prostu sprawdzić. Z HIV jest też tak, że no pewnie wiecie, że rozwija się to bardzo powoli przez długi czas i żadnych objawów może nie być. Okres bezobjawowy może trwać od 8 do 10 lat, więc tym bardziej warto się, y, warto się przebadać. Można też udać się do szpitala y, po kontakcie niezabezpieczonym i niepewnym. No, po, po odpowiedni lek na no wszelki wypadek, aby nie doszło do rozwoju wirusa HIV. No ym, i też tutaj HIV akurat no, jest całkiem dobrze zaopiekowany już na szczęście powiedzmy, bo już mamy leki, które umożliwiają funkcjonowanie z zakażeniem przez wiele, wiele lat w dobrym zdrowiu. No i mamy też prepy, tak? Które tak, mogą stosować osoby yy, podejmujące takie kontakty yy, w celu też zminimalizowania ryzyka zakażenia. Właśnie tak, jeszcze jest rzęsistkowica na przykład i tutaj też spora część osób, bo prawie 70% nie doświadcza żadnych objawów, a jak są objawy, to po 5 do 28 dni po i znowu mamy ten świąt, podrażnienie, ból podczas oddawania moczu. Te objawy zazwyczaj są podobne u wszystkich tych, tych chorób przenoszonych drogą a płciową. Tu jest akurat bardziej chyba o rybi zapach? Najbardziej drastyczny jest ten opis, bo ta tutaj niestety do objawów należy nie, taka wydzielina pienista, żółto-zielona o właśnie bardzo nieprzyjemnym, rybim zapachu. No, Więc no, wiesz to, to Tak sobie przeoczyć. myślę, że warto zapamiętać, bo myślę, że to nie macie się sami diagnozować, tylko warto zapamiętać. Jeśli jest pieczenie, jeśli są jakieś wypryski, jakaś wysypka, jeśli jest ból, który wcześniej wam nie doskwierał, jeśli wydzielina jest dziwna, inny ma zapach, inną konsystencję, inny kolor, do lekarza tyle. Tak, tak, tak. No i ym, aha, jeszcze nie powiedziałyśmy o HPV, o którym do się dużo mówi. Brotawczak ludzki. Ma wiele, wiele odmian, ale, ym, ale no, nie wszystkie są kancerogenne na szczęście. Natomiast y, część tych te przenoszone drogą płciową często są. I tutaj znowuż do tego zakażenia może dojść poprzez i kontakty waginalne, i analne, i oralne. I, i znowu w większości przypadków infekcja przebiega bezobjawowo. I zdarza się, że organizm sam eliminuje wirusa, natomiast jeśli nie, no to yy, może on prowadzić do najpierw takich zmian przednowotworowych, mhm. gdzie u kobiet one będą obejmować szyjkę macicy, wargi stromowe oraz nabłonek pochwy o mężczyzn. Prącie. No i u obu płci zmiany mogą pojawić się także w okolicy odbytu, ale także jamy ustnej, gardła, ktani czy szyi. I typowym objawem są tak zwane kłykciny kończyste, czyli różowe, kalafiorowate narośla. Najczęściej właśnie występujące na zewnętrznych narządach płciowych. No ale podobnie mogą się pojawić też w jamie ustnej. Wtedy są trochę bardziej płaskie, no ale wciąż, yy, wciąż to też jakby tutaj warto brać sobie pod uwagę. Także w jamie ustnej także mogą się yy, no i właśnie, odeswać. a propos tej jamy ustnej, to słuchajcie, jak już się zabieracie za ten seks oralny, no oczywiście fajnie jest wcześniej się przebadać i wiedzieć, jaki macie status wenerologiczny. <grym> tak? <grym> jaki jest swój status wenerologiczny? <grym> właśnie mi się podoba. A, a, a potem za, e, zakupić sobie e, dental dam. Nie? Albo prezerwatywy mm, Koferdam, koferdam tak? Czyli taki, y, taki kawałek, y, kawałek prezerwatywy Tylko, że nie, y, nie w formie tubki, tylko w formie chusteczki Która jest właśnie z lateksu lub y, nitrylu, nitrylu I y, używa się jako, y, jako ochrona w seksie oralnym Mm -hmm, tak, no to jest um, jedyna ten moment dostępna tak, no forma. możemy jeszcze wziąć prezerwatywę i mm -hmm. z tą prezerwatywą trochę się pobawić, ją rozciąć, takie tam rzeczy. Ale to i tak nie daje mm -hmm. stuprocentowej ochrony oczywiście. Dokładnie, tak. To nie daje stuprocentowej ochrony, także tak czy siak warto się badać. Wspomniałyśmy o punkcie konsultacyjno-diagnostycznym. Są też czasami takie wydarzenia, gdzie można to zrobić za darmo, więc mm -hmm, możecie mm -hmm. obserwować to... Na przykład na festiwalu rozkaz nas w Poznaniu. Na przykład obserwować sobie to w, w sieci, gdzie to można zrobić za darmo. I pamiętajcie o tym, że jak zmieniacie partnerów, to aktualizujcie ten swój status wenerologiczny, bo to się przecież może zmieniać. Dla mnie jeszcze bardzo ciekawym kawałkiem, a propos seksualnego, oralnego, chciałabym, żebyśmy jeszcze szybko to sobie omówiły na koniec, no to mhm. jest to, co, co tą jamę ustną nam zmienia. I florę bakteryjną jamy ustnej zmienia, a mianowicie mhm. głównie są to, no, Icos i y, wszystkie inne takie pale, palące rzeczy. Nie? Mm -hmm. y no i tutaj, jeśli tak jest, że palicie, to musicie pamiętać o tym, że sam ten dym tytoniowy powoduje przewlekłe stany zapalne błony śluzowej zmienia tą flor flor florę bakteryjną i później ta flora bakteryjna zdecydowanie wpływa na florę bakteryjną pochwy czy penisa, jeśli dochodzi do kontaktów seksualnych, czyli po kontakcie seksualnym y, oralnym z osobą palącą możecie również mieć jakieś różne dyskomforty czy pieczenia w okolicy... Większe ryzyko. bo jest... nawet nie zarażając się tylko po prostu y, jakby no, ten... Tam jest stan zapalny tak, też podwyższony dokładnie, cały dokładnie. czas z jami ustnej osoby palącej. Więc no. Tak. Palenie też zwiększa niestety przepuszczalność luzówki, więc jesteście narażeni na to, że wy możecie się czymś zarazić, jeśli palicie. Yy, no i... Z... No co? No ja nie zachęcam do palenia. Poza tym, yy, nie fajnie pachnie. <śled> no i później już takie też stomatologiczne kwestie jak yy, palenie sprzyja pruchnicy, tak, i y, jakimś chorobom dziąseł. No, ja zgadzam się, To też się, później tak, przy, tak, po, u, podczas pocałunków chociażby. Tak, też... u kobiet też przecież zmniejsza nawilżanie pochwy, nie? Czyli mm -hmm, palenie mm -hmm. powoduje, że i zapach pochwy jest inny, i zmniejszone jest nawilżenie pochwy. Zmi zapach, na, zapach nasienia i smak nasienia też jest inny u mężczyzn, którzy palą. Tak, tak, tak. tak. Więc e, zdecydowanie o tym należy pamiętać. Jak e, sobie jeszcze myślę, Klaudia, że mogą paść takie pytania a propos e, higieny jamy ustnej, czyli jest ważne o myciu zębów. Właśnie, seksem moralny. Myć zęby czy nie myć? Myć, ale nie tuż przed. Mhm, zdecydowanie tuż przed. Dlaczego? Dlatego, że może dojść do mikrourazów, mikrouszkodzeń. I jak macie uszkodzone dziąsła mikrourazy, to niestety to będzie bardziej narażało was na zakażenie. Można przepukać płynem bezalkoholowym, no, można te zęby umyć godzinę wcześniej i, i będzie OK. Z I albo po prostu regularnie dbać o higienę. Ja no, w tak w ogóle, nie? No tak w ogóle to tak, to zalecamy ogólnie mieć zęby, przynajmniej dwa razy dziennie. Genitalia. Jesz jeszcze, no. Je jeszcze, no Genitalia, dobra, no jeszcze powiedzmy. Myjemy, nie myjemy. Mm. No, chyba my jemy. Kto mówi, nie? No. <laughs> ale Ogólnie nie... fajnie jest być umytym, ale fajnie, pamiętajcie no. żadnych tam perfumowanych rzeczy, te ale do um... Nie przesta... znaczy, Tak. Chociaż bo to, jest, to jest ważne, kobiety nie powinny szorować jakoś Dokogo? okolic intymnych, bo to negatywnie wpływa na florę bakteryjną, natomiast penis powinien być bardzo dokładnie z kolei myty na pletek odsłonięty i te tak. wszystkie mhm. tam rowki, to ostatnio pan Gryżewski chyba tłumaczył jakie to jest ważne i że właśnie jest ta różnica. Tak, ale regularne mycie też jakby zapobiega wiecie, tam... Mm, odkładaniu Odkładaniu maski. się różnych tam rzeczy, nie? I między wargami i, mm. i maski u mężczyzn, więc fajnie się jest jednak podmyć. E, używajcie prezerwatywy albo maski. E, pamiętajcie o tym, że... Mm, seks oralny kończący się połykaniem też zwiększa ryzyko, ponieważ nasienie i płyny pochwowe mają największe stężenie potencjalnych patogenów bakterii, więc tu możecie się dwa razy zastanowić, w którą stronę chcecie z tym iść, no i po koniecznie siku. Bo wypłukuje. Ale y, jeszcze jedna ważna rzecz, że nie tylko y, te typowe, kojarzone z, z seksualnym, y, ze z, z y, choroby, ale też infekcje jelitowe mogą być przenoszone podczas seksualnego. Y, no bo tam mamy na przykład y, seksualne z udziałem odbytu, tak, tak, y, to pasożyty jelitowe, y, E. coli, Shigella, y, i nawet y, zapalenie wątroby typu AIB. Także no, warto mieć tego wszystkiego świadomość Nie chcemy was straszyć I zniechęcać, ale chcemy po prostu uświadamiać Dzięki wam za dzisiaj przy mikrofonach Paulina i Klaudia, dzięki Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach W każdą sobotę o 13.30 Seks afera.